Ale w tym mieście jest tylko jeden interesujący podcast. Nie tylko dla Orów. Podoba mi się to, co panowie mówią, że się podoba. Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Podcaście nie tylko dla Orów, I opowiem wam dzisiaj historię. Ale zanim zacznę, dzwon. To nie jest byle jaki dzwon, bo to jest dzwon... Na okręcie, to nie jest okręt, to jest statek. Statek żaglowy, statek trzymasztowy, statek polski, statek pogoria. Zatem zapraszam Was dzisiaj, jak już wspomniałem, do podcastu nie tylko Laurów. Opowiem Wam dzisiaj historię o pewnym człowieku, który teoretycznie z morzem, z oceanem ma bardzo mało do czynienia, bo ma bardzo mało morskowodne imię. Nie. Nie imię, nazwisko. Bardzo mało morskie przezwisko, ksywkę, cokolwiek to można jakoś nazwać. Jeszcze raz. Serdecznie witam w dzisiejszym podcaście. Podcast nie tylko dla orów. Nie, jeszcze raz. Opowiem wam dzisiaj historię. Opowiem wam dzisiaj historię pewnego człowieka, który teoretycznie bardzo mało ma z morzem, z oceanem wspólnego, bo jego ksywka, może i nazwisko, wcale z morzem się nie kojarzy. Ale żeby to wszystko dobrze się zaczęło, tak jak w każdym Prawie Podcastie, nie tylko dla Orów miało sens i, i w dobrą historię się układało, zaczynamy z miejsca, dla którego może inaczej, z miejsca, które dla tego człowieka na pewno byłoby bardzo ważne. Zatem zaczynamy z pokładu statku. Statek czy okręt? Tego nie wiem, ale wiem, że ta jednostka, na której właśnie teraz stoję, zaczynam nagrywać, mówię do Was, ma trzy, trzy maszty. Wielkie, lekko takie żółte, lekko nawet takie skorodowane od dołu, ale myślę, że to jest taka tylko powierzchniowa korozja. Zatem przed chwilą słyszeliście dzwon, a to jest właśnie dzwon ze statku Pogoria, na którym właśnie dzisiaj stoję. Zatem Zapraszam Was dzisiaj na historię o człowieku, który, tak jak na samym początku powiedziałem, z morzem, z oceanem na pierwszy rzut ucha ma mało wspólnego, ale to tylko pomówienia. Zatem, cóż, statek pogoria, polski, ten człowiek, o którym będziemy mówić, też Polak. No i historia, którą Wam przybliżę, już nie będzie Polska, będzie ogólnoświatowa, czyli to, co lubimy w nie bardziej. Ciekawe, interesujące historie. Zapraszam i cóż. Płyniemy. Dialogi niedobre. Bardzo niedobre dialogi. Mogę minutę zająć? Jasne. Pierwsze pytanie. Czy pan nie słyszy? Ja? Tak, pan. Słyszę. Zanim zaczniemy podcast porządnie, trzeba się spytać prawdziwego wilka morskiego, um, i, jak to się pływa i dlaczego się pływa i dlaczego się kocha pływanie. Zatem proszę imię, nazwisko i okręt, na którym się znajdujemy oraz banderę, bo to jest ważne. Proszę powtórzyć pytanie. Paweł Cyganik, znajdujemy się na pokładzie Pogori, a, która jest y, żaglowcem polskim oczywiście. Jest pod banderą polską. Super. Chciałem się spytać, bo nie wszyscy wiedzą, czy Pogoria to od samego początku był polski jacht? Czy to był gdzieś tam kupiony od jakichś Holendrów? Pytania są tendencyjne. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że jest to polski jacht, dlatego że jest to jak bliźniaczy do Iskry, więc raczej zostały zbudowane na tych samych planach i od początku była Polska. Z tego co wiem. Z tego co wiem, to sprawdzimy, wygooglamy o wujka Google'a. A nam tutaj. Marynarka wojenna daje tak, znać o sobie. Tak. W inny sposób nie może? W inny sposób nie może. Irlandia, krajem neutralnym, jest, to chociaż sobie mogą potrąbić. Chciałem się spytać, słyszałem tutaj, rozmawiałeś z kolegą, z którym za chwilę pogadamy później. Pływałeś na pogori 4 lata temu. Słyszałem, że było blisko zatopienia. Blisko zatopienia, ale załogi raczej tak. niż samego jachtu. Tak, ta, ta, ta, która chciała wejść po tobie. Tak. Ee... Po każdym razie jest taka sytuacja, taki, taki moment, w którym, e, gdy już jacht przycumuje, nieważne jakiej wielkości, e, człowiek zaczyna odczuwać pewien żal, że to już jest koniec, że już nic więcej się nie odkryje e, i że ta trasa, którą zaplanowaliśmy, e, już minęła. I w tym momencie, gdy się widzi kolejnych ludzi, którzy wchodzą na pokład tego żaglowca, tego jachtu, na którym jesteś, i jednocześnie wiesz o tym, że oni będą... Płynęli dalej, będą odkrywali nowe rzeczy. Człowiek odczuwa żal i czasami nawet niechęć do tych, którzy, którzy przyjdą po tobie. To jest tak, jakby oddać swoją kobietę komuś. Kolego, w pewnej sprawie możemy przeginać. Bardzo ładne porównanie. Kobiet nie oddajemy, możemy oddawać tylko głos w podcastach. Moja żona, Krystyna. A no, oni ale... Bardzo mi przykroślić doroski. Tak, jest. E, tak bardzo ciekawie zaczynamy dzisiejszą audycję i cóż... Lecimy dalej yy, na inny okręt i przy okazji zwiedzimy cały świat, tak mi się wydaje. Kolega, opłynął cały świat na Pogorii? Całego świata na Pogorii nie, ale opłynąłem cały swój świat jak do tej pory. Aha. Chociaż planuję na następne rejsy. Tak, ale widzę, że na Pogorii jesteś. Kobieta mimo wszystko obok inna. Co... No tak, równie pociągająca. Tak, równie pociągająca, zatem nie będziemy już pociągać tematu do końca. Dziękujemy i stopy wody pod Kilem, czy jak to tam się mówi, lecimy tak się dalej. Mówi. Tak tak. <laughs> Dziękujemy. Dziękujemy. Stop! Stop! Stop! Nie tylko dla orłów. Zatem wiecie dokładnie już dzisiaj, że podcast będzie morski. Morsko, oceaniczno, wodorostowo, glonowy. Ogólnie chodzi o to, że będzie mokro. Zatem... Pewnie już wiecie, o kim będziemy mówić w dzisiejszym podcaście. Gural, bo to o nim. Marek, bo to o nim. Podnośnik, bo to o nim. Te trzy w zasadzie słowa, znaczenia kierują wszystko do jednego, czyli do wody. A jeśli chodzi o wodę, to mamy tutaj drugiego znawcę, który wytłumaczy nam dzisiaj, co robi tutaj i dlaczego trenuje pływanie żabką. Przedstawiam Państwu nowego naszego kolegę, który razem z nami będzie płynął. Marcin. Marcin jest znanym podcastowcem, takim na backgroundzie, jak to się mówi. Typowy przykład słuchacza, który Którym został. Się nie chce. tak, któremu się nie chce. Komentować, ale oddawać głos. Marcin, najpierw chciałbym Cię spytać, jak Ci się podoba i jak tutaj? I po drugie, jak Ci idzie pływanie żabką? Bo tak? słyszałem, że trenujesz. Tak. Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów. Przede wszystkim odpowiem na pytanie drugie. Najpierw. Pływanie żabku idzie mi doskonale. A pytanie pierwsze, jak mi się tu podoba? Bardzo mi się tutaj podoba. Właśnie zeszliśmy z Pogori. Mieliśmy nadzieję, że dopłynie tutaj Siedow, czyli największa jednostka żaglowa na świecie. Ale jak powiedziano mi na Pogori, to znaczy załoga z Pogori stwierdziła, że Siedowa nigdy że Siedowa nie ma i nie spotkali go również po drodze. Ale może tak być, że jeszcze dopłynie jutro, bo jeszcze nie wszystkie jednostki dopłynęły. Za to wszystkie polskie jednostki już dopłynęły. Tak, to formalnie bardzo interesujące. Stoimy przy jakiejś, w tej chwili chyba, to jest norweska jednostka. Norweska, Krystian Radyś. Tak, chyba. Nie wiem, czy będziemy na niego wchodzić. Mm -hmm. no, podoba mi się bardzo na razie. Bardzo mm -hmm. fajna atmosfera, tak. dużo piratów tak. I, i dużo smacznego jedzenia. Chodźmy tam, bo jest ciszej. Dobrze, idziemy dalej. Ale powiedzmy, dlaczego tu jesteśmy. Czyli. Dzisiaj właśnie tutaj w Poznaniu, gdzie jesteśmy, zaczyna się wielki rejs, wielki wyścig statków żaglowych. I właśnie Gural, którego nie ma gdzieś dzisiaj, no gdzieś tutaj się zapodział. Słyszałem, że poszedł po darmowe kanapki. I Marcin, którego tutaj właśnie przed chwilą słyszeliście, zaczynają rejs dookoła świata. I właśnie dzisiaj tutaj w Poznaniu jest wielkie otwarcie nad Wartą. Ehm, przypłynęło dużo statków, przed chwilą jak słyszeliście pogoria. Pytanie kolejne jak się nazywa miasto nad Wisłą? Dla ułatwienia dodajemy, że jest to imię króla, który zostawił Polskę murowaną. Ale jakie miasto? Ja się pana pytam, jakie miejsce. To ja nie wiem. Panie Kazimierzu, ma pan klucz od kabini? Bardzo Państwa proszę nie podpowiadać, bardzo proszę. Klucz Borka. Odpowiedź prawidłowa, Kazimierz. Raman. No i teraz już wiecie, dlaczego Marcin trenuje pływanie żabką, bo to może mu ratować życie, jakby na przykład wypadł za burtę albo coś w tym stylu. I tak, rejs dookoła świata. Masz 8 miesięcy na to. Góral jest starszym bosmanem, ty majtkiem. bo. No, nie ukry... Ale jest nie, nie, nie uk... również kapitanem yy, i starszym bosmanem jednocześnie. Tak, nie ukrywajmy, że doświadczenie masz o wiele mniejsze niż Gural, dlatego jesteś tylko majtkiem i będziesz mu taki pod... pod Podwładny. Tak, będę miał pokład, tak. ale za to mogę zawrócić się na rejs dookoła świata. Tak, ale bardzo fajnie to wszystko się ułożyło, bo zaraz skończymy to wejście, ale zanim skończymy właśnie wytłumaczę, bo zaczęli słuchać podcastów, zaczęli słuchać nie tylko dla orów, potem gdzieś tam podnośnik się pojawił, no i potem pojechałeś do Stanów, spotkałeś się z Góralem, porozmawialiście, było to chyba we wrześniu bardzo, w bardzo zeszłym roku. Tak. Bardzo tajemnicze spotkanie. Tak, tak, Słyszałem, że Góral Ci pokazał tam całe nowojorskie... Świat, cały nowojorski światek polskiego pływalnictwa. I cały, tak, nie tylko to, bo jeszcze pokazał mi do tego cały pół i cały podziemny światek nowojorski. Ale tak, chodziło o to spotkanie się z redaktorem Góralem i pokazał mi co, gdzie jak pływa w Nowym Jorku. Tak. Panie, nie można pana w ogóle zrozumieć. No? Niech pan idzie na środek. Niech pan mówi głośniej. No. No iż pan na środek. Rybka lubi pływać, Marcin lubi pływać. Spotkali się we wrześniu, teraz mamy środek wakacji no i tak się stało, że mi się w marcu, tak, chyba. marcu mówisz, Tak, marcu, no może tak w marcu zeszłego roku i tak się stało, że kurczę, po jakimś czasie chłopacy pisali do siebie raz, drugi, trzeci czwarty, piąty, szósty, spotkali się potem znowu w Nowym Jorku, drugi raz druga historia do tego, bo Góral dostał ode mnie książkę Droga na Horn i po przeczytaniu tej książki chyba go tak wzięło na tą podróż dookoła, znaczy chciało na Horn ale wzięło się z tego, że jednak dookoła świata no, mnie tak. ostatecznie to się bardzo podoba no i Marcin już wszystko powiedział dwóch obcych sobie, ludzi, obcych sobie ludziów. po jakimś czasie okazało się że mają tą samą pasję i po jakimś czasie okazało się że obydwoje za jak to się mówi za, zaciągnęli się na statek nie można tak powiedzieć można tak powiedzieć że za, jak z, to się z... mówi tak po żeglarsku no zaciągnęli się nas zaciągnęli, zaciągnęli się się na... Się właśnie tak, na statek tak, tak. gdzie to jeszcze, jak... jeszcze muszę oprócz jeszcze to, zanim wejdziemy zanim wejdziemy w końcu na tą jednostkę to jeszcze e, redaktor Góral ma coś czego nie mam ja czego co prawdziwy żeglarz powinien mieć Czyli wie Grand Richard de Tak, i brodę. Aha, brodę. Bo bez brody na tę na jednostkę wyjść absolutnie nie można. Aha, no to, to rzeczywiście jest bardzo ważne. bardzo ważne. No i cóż, i tak zaczynamy nasz podcast. Nareszcie w końcu wiecie o co chodzi. Wiecie o co w tym wszystkim będzie chodzić. I mam nadzieję, dokończymy go może w kolejnym odcinku za te 8 miesięcy, jak wrócicie. No, mam nadzieję, że wrócimy za, za 8 miesięcy, chociaż. To jest, to jest długi rejs przez ryczące, prawda 40 i, i tak dalej, I tak dalej. Przez, przez Cape Horn przez To może, może, to, to i... może w, po przerwie powiemy jaki jest, jaka jest trasa rajdu nie rajdu, tylko wyścigu i powiemy potem też coś o Twoich doświadczeniach z redaktorem Guralem który pomimo tego, że jest dobrym marynarzem jest także podobno świetnym podcasterem i może porozmawiamy o tym, bo ty się z nim widziałeś o wiele więcej razy niż ja i powiemy, jaki jest góral naprawdę na morzu, na lądzie i, i w fabie. Oczywiście, zapraszamy na coś drugą. Tak, zapraszamy. żeby to było wesołe, optymistyczne, żeby był optymist z pokryciem. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii. Z jednym z dwójka największych konkurentów w, ty, w tych e, zawodach, w, tym, w, tych, w tych wyścigach, będą dwa takie naprawdę już największe na świecie jachty. W zasadzie można powiedzieć okrąty, żaglowce. Gloria, przed którą stoimy, kolumbijski statek Pablo Escobara oraz e, zaraz za nim stoi Mir Władimira Putina z równie okazałymi żaglami, ale o wiele, wiele, wiele mniejszym e, oflagowaniem i flagą z tyłu każda jednostka ma tutaj takie, tak zwany kod, kod, kod flagowy. flagowy to wiadomo o co chodzi ten kto wie o co chodzi a ja dzisiaj chciałbym porozmawiać w kolejnym wejściu z Marcinem um, Marcin, zanim się spytam jaka trasa, chciałbym się spytać czy sikasz w gacie, patrząc na te dwa okręty żaglowce wielkie i czy myśli, że was sukces jest możliwy czy będziecie prędzej niż te dwa giganty no, nasza jednostka ma tylko 12 stóp ale myślę, że damy radę damy radę, bo mamy na 12 stóp długości 78 metrów żagla także myślę i do tego jeszcze motor myślę, że powinniśmy na silniku i z żaglami dać radę bez, bez żadnego problemu ale jak oglądam, na, jak oglądam Gloria, przed którą stoimy tutaj, jednostka wybudowana z pieniędzy Pablo Escobara to sikam w gacie raz, że jest przepiękna po prostu, a dwa że myślę, że jak to będzie z nami konkurować, to nie, nie sądzę, żeby dała radę nas prześcignąć w tych regatach, ale e, myślę, że po, e, po tym MG, po tym gnieździe MG zabudowanym na, e, na głównym maszcie myślę, że mogą zacząć do nas strzelać. Dialogi niedobre, bardzo niedobre dialogi. No. Ym, wasza 12 stopowa łódź jest nawet będzie mniejsza niż łodzie takie ratunkowe właśnie tej łodzi Pablo Escobara, ale to nie chodzi o wielkość, chodzi o, o to, zapał. o zapał i o to, żeby łódź pasję, dobrze i, tak, pasji, żeby łódź dobrze wchodziła w falę. Ale słyszałem, żeby łódź dobrze wchodziła w falę, nie może być żadnej kobiety na łodzi i słyszałem, że to, był, to było bardzo przykre dla Wielki. Ale wielka została, niestety miała być w Kambuzie, ale nawet w Kambuzie jej nie będzie. Co się stało? Przede wszystkim dlatego nie będzie jej w Kambuzie, że nie posiadamy Kambuza, ponieważ jest to jednostka, że tak powiem, otwarta. Ale od czego jest prezent i tym podobne rzeczy. Thor dał płynął na trawie i też nie miał Kambuza ani, i też płynął na otwartej, że tak powiem, tak. trawie i dopłynął gdzie chciał. To jest ten kontiki, co kontiki, tak? Tak. Nie przejmujemy się tym w ogóle. E, a no niestety Wiola musi zostać w domu. Była taka, e, był, była, był taki plan, że Wiola pójdzie z nami, ale niestety, e, jak stare wilki morskie, a do takich zalicza się redaktor Góral. E, mówią, kobieta na jachcie przynosi nieszczęście, więc, niestety, w życiu prywatnym, jak najbardziej przynosi gronowi szczęście. Na jachcie, wiele musi zostać w domu, nie? Bo nie znam. Ale to nie moja decyzja, bo e, ja tam nie mam nic do gadania. Kapitanem jest e, redaktor Gural. Tak, ale już kończąc to wejście, słyszałem, że wiele od trzech miesięcy gotuje Wam Bigos, żeby na te 8 miesięcy starczyło. To prawda, Bigos i e, Bigos mamy w takich trzech wielkich. E, jakby to powiedzieć, to beczka, beczki właśnie, Jak ktoś które oglądał się Sejrowskiego, to, to takie niebieskie, w których się zamyka różne rzeczy, żeby nie przemokły. To właśnie coś takiego, to będzie obciążone. To znaczy, to jest obciążenie. Raz będzie pracowało jako balast, jakbyśmy byli za szybcy dla takiej Glorii Mira, albo coś takiego. Już stronę Mira już. A dwa, e, będzie to jeszcze zabezpieczone styropiany, więc będzie pływać za burtą. Aha, tak. Chodzimy na Glorię teraz. Chodzimy na Glorię. Zobaczymy, czy nam się tak. uda, i, a wejście jest chyba tam, nie? Tam. żeby to było wesołe, optymistyczne, tak. to był optymist z pokryciem. Tak. A Pablo Escobar był z Kolumbii czy z Ekwadoru? Tak. Nie wiem, skąd on był, nie mam pojęcia, ale chyba działał w Kolumbii, chyba zastrzelono chyba w Wenezueli, jak się nie mylę. Aha, a Nie wiem, on no, tam bądził, rządził tak. połową tego. Uprawy tak. miał w Kolumbii w każdym razie. Tak. Tak. Jak dobrze pójdzie na wiosnę 2012, podcast nie tylko dla orów, z tamtych rejonów. Kolumbia, Pablo Escobar oraz jego hipopotamy. Zatem e, wracamy po chwili, zobaczymy co u naszych kolegów e, z Ameryki tej Dolnej. Pola koszą traktorem. Największy kolumbijski statek na świecie. Przede mną największa pani doktor na świecie, a przed panią doktor największy Majtek na świecie. Czyli znajdujemy się w środku Glorii, czyli statku marynarki wojennej, szkleniowym statku marynarki wojennej Kolumbii. Pani największa doktor spojrzała się na mnie z takim wyrzutem, że po prostu zabulgotało mi w brzuchu trzy razy. Marcin, mało miejsca, nie? Ale ci majtkowie tutaj... No nie wystarcza. Tym bardziej dla Kolumbijscy majtkowie tacy mali są, więc się wcisną wszędzie. Ciekawe, czy ktoś nadawał kiedyś z kolumbijskiego statku podcast? Nie sądzę. nie, nie, nie sądzę. Nawet redaktor Gular? Nawet redaktor, redaktor Góral nie nadawał. Wchodzimy teraz po schodach, takich bardzo, bardzo uh, ostrych, ostrych. Nie wiem, czy słyszeliście, na początku tego wejścia był dzwon. On odbija tutaj godzinę. Pełno muzyki kolumbijskiej wszędzie. Redaktor Góral chyba zwariuje, jak to usłyszy. Tak. I w ogóle jak zobaczy zdjęcia. Tak. Dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Za nami może gdzieś jeszcze słychać kolumbijską muzykę. Um, tak to było przed chwilą. Kolumbijski statek, gdzieś tam Pablo się przeciskał razem z nami przez te wąskie kajuty i różne korytarze, a teraz Władimir Putin sure. oraz jego flagowy statek, którymi ściga wszystkich terrorystów w Czeczeni jak ten statek się nazywa? On miał napisane z tyłu sanct. Sankt, sankt, czyli po angielsku sankt. zatopiony. Sankt, czyli zatopiony. Zatopiony, a na górze miał pokój, czyli mir, czyli zatopiony pokój. Tak, Sankt, Petersburg i statek nazywa się mir, czyli pokój. Um, trochę możemy szaleścić albo wiać, bo gąbkę zgubiłem na, port, na kolumbijskim statku. więc. Zgubiłeś postan... albo nie zgubiłeś. No zgubiłem, no zgubiłem, nie zgubiłeś, mam. Zgubiłeś albo ci ją zgubili. No, nie... no tak, no może, no. Róż nie bywa no nie no nie bądźmy tutaj nie bądźmy poprawnie politycznie statek Uf, był wymuskany statek tak? był wymuskany bardzo Naj nam się najpiękniejszy statek tutaj tak. najpiękniejsza jednostka ta na, najbardziej właśnie najbardziej taka wymuskana i najładniejsza a teraz zaraz wchodzimy na rosyjski radziecki statek Mir to pewnie jest kolejny statek szkoleniowy My jesteśmy, tak jak na wejściu do kolumbijskiego statku byliśmy pierwsi w kolejce czekaliśmy bardzo długo, bo trap zmieniali bo był odpływ i musieli przełożyć trap tak jesteśmy na statek na statek radziecki jesteśmy ostatni w kolejce, bo już dalej więcej nie będzie dzisiaj Marcin, jakieś oczekiwania? Czy Góral ten statek zna? Góral zna ten statek na pewno jako, że jak już powiedziałeś radziecki, teraz jest rosyjski ale wtedy jak był jeszcze radziecki to myślę, że e, był to jeden z jedna, jedna z tych jednostek, jako że Mir jest w siostrzaną jednostką chyba Daru Pomorza. Obydwa to... były zbudowane w, w tym, w stoczni w Sieradzu. W stoczni w Sieradzu. Nie wiem, czy to było w Sieradzu, czy to było w... Czy skąd to skąd jest Góral? Był... Góra jest z, z tego, z, z Nowego Sącza. Z Podbeskidzia chyba no, gdzieś tam. jest tak, no. tak, tak. Biała Nowy Sącz. Może a, tak. tam budowali, słyszałem do niego te maszty. Tak, tam budowali maszty, a kadłub kadłub został wybudowany gdzieś pod Białym Stokiem, jak się A, nie mylę. Tak, tak, no, tak. Żeby było blisko do Związku Radzieckiego wtedy. Tak, no. tak tak, to bywa. Myślę, A. że redaktor Góral zna tą jednostkę na pewno. Tak, ale odbiegamy dzisiaj od tematu, o którym dzisiaj zaczęliśmy. Chcieliśmy rozmawiać w tym podcaście o Góralu. Jaki jest, jak rządzi, jak pływa, no i przede wszystkim, jakim jest człowiekiem. Możesz coś powiedzieć krótko i o Góralu, bo Ty go znasz dobrze. Już cztery rejsy z nim przebyłeś i teraz ten rejs wokół, mogę wokół krótko, świata. Mogę krótko. Mam nadzieję, że poznał, poznał Górala w tym rejsie dookoła świata lepiej, gdyż jak wszyscy podcasterzy wiedzą, nie tylko podcasterzy zresztą, wszyscy ludzie, którzy Górala znają, jest to człowiek, to człowiek bardzo tajemniczy. Jest to w ogóle prawdopodobnie najbardziej tajemniczy człowiek na, na tej planecie. Słyszałem, e... że jest niezłym lektorem. Nieźle czyta Jest świetnym, Jest świetnym lektorem i, po, i stwierdzam, że powinien po wysłuchaniu tego, tego podcastu, gdzie Góral czytał, e, stwierdzam, że powinien zacząć, e, zacząć czytać profesjonalnie. W, Już, radiu, tak? w, radiu, e, w radiu Nowy Jork na przykład. No właśnie, o no właśnie. W radiu tak. Brooklyn. Dobrze, wchodzimy na radziecki statek. Za chwilę Marcin przybije stempel kolejny do książki dla Gurala e, ze znaczkiem Mir. Ja sobie ten stempel pozwolę przywalić na przedramię, żeby mieć. E, no i cóż... E, Ostatnia część naszego podcastu właśnie na tym, stytku, na tym statku się odbędzie. Marcin powie nam dokładnie, jaką trasą w końcu przeby, przebędzie te 8 miesięcy z góralem. I cóż, to tyle, bo się robi coraz częściej i wracamy za chwileczkę. W tak pięknych okolicznościach przyrody i, tego, i niepowtarzalnej pani pozwoli i pan również... Wszystko po pasują żonę. Kolumbijska. No i cóż możemy powiedzieć? Kolumbijska flaga. Największe flagi w życiu jakie widziałem to były o, na pewno w Stanach Zjednoczonych. Tak. Olbrzymie flagi, naprawdę tak, olbrzymie. Bo oni mają przerost formy nad treścią. Sorry Gular, ale mieszkasz w tak pojebanym kraju z największymi flagami na świecie. Nie, nie, Właśnie, nie. że nie. Właśnie, nie. że chciałem powiedzieć, że nie. No. Bo nie, na pewno nie są to największe flagi na świecie. Nie widziałem nigdy większej flagi chyba od tej, która tutaj powiewającej, tak. bo ta, która wisiała kiedyś na Wall Street, była większa, ale ona nie była powiewająca. No tak, no. No, no. Wiadomo, że czym większa flaga, tym jest większy patriotyzm tego kraju. Amerykanie, wiadomo, największy terroryści na świecie, największe flagi. Kolumbijski musi być bardzo duży patriotyzm. Tak, ale to Kolumbia to jest, to jest, mam wrażenie, taka część Ameryki, bo no, oni walczą z narkotykami, a no dobra, aktyw, to jest nie, aktywnie, niszcząc, aktywnie je. niszcząc Tak, wszystko. Znowu Sikorski leci. Marcin, chciałem się spytać, leci Sikorski po raz kolejny, a Ty lecisz za parę dni na ten rejs, o którym mówimy, 8 miesięcy z Góralem. Jaką trasą w końcu powiesz nam? No, e, przede wszystkim z Dublina lecę do Nowego Jorku, a z Nowego Jorku... Z Nowego Jorku popłyniemy trasą następującą, chyba że chyba że Góral coś zmieni, myślę, że z Nowego Jorku popłyniemy najpierw na południe przy wschodnim wybrzezu Stanów Zjednoczonych przez myślę, że pierwszym portem, do jakiego zawiniemy będzie może gdzieś w coś w jakiś port w południowej Karolinie albo na Florydzie czy George. No i panie i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, pożywam. Społeczeństwo, społeczeństwo pożywam. Nie szkodzi. Nie, nie, nie. Chodź. Chodź. Chodź. Ścigamy. Ścigamy Agnieszkę. Agnieszka, tak jak Marcin mówił na samym początku, znaczy na samym końcu tego e, poprzedniego wejścia, Agnieszka jest odpowiedzialna za catering finansowy tego całego rejsu. Słyszałem, że Marcin właśnie z góralem robi rejs wokół świata. Chciałem się spytać, dlaczego tyle to kosztuje? No, nie rozumiem, o co Ci chodzi. No dlaczego ten rejs tyle kosztuje? Bo słyszałem, że parę grubych baniek, milionów kosztuje to wszystko. A rejs kim? No Marcina z góranu <głos> wokół świata. Dajesz kasę <głos> i nie wiesz na co? Ja nie sponsoruję tego. No wiem, ale trzymasz kasę i zarządzasz, żeby... Ja zarządzam kasą, ale no. kasą w domu, Aha, w domu, nie na rejsie. Aha, to już wszystko wiemy, no dobrze. W takim razie wiemy wszystko, dziękujemy i zapraszamy na następny podcast. Rejsu nie będzie. Słyszałeś, że rejsu nie będzie? Nie, rejsu. No waszego? Co ty nie Dlaczego nie będzie? Nie ma kasy. Nie ma kasy? Tak. Nie ma rejsu. Do usłyszenia w tym odcinku. W starym albumie u mego dziadka Jest takie zdjęcie, istny cud Płynący fala wśród mewek statka Statek na parę sprzęt stół. Tu marynarzy pokładu uzdobi Słońce na górze pięknie lśni Dobry fotograf to zdjęcie robił Wszystko jak żywe, aż się cni. paro Parostatkiem piękny rejs Statkiem na parę Rzekląt Bosmana Głośny krzykł aż od rana Tak śpiewnie dusza uka Kąpielowy kostym I na pokładzie Ciało złóż Bo tutaj szum maszyny Bo tu głosem dziewczyny Tak cudnie się Dziadek Bosmanem był na tym statku Wśród majtków zbudzał wiecznie strach Krzyczał aż drżały na brzegach kwiatki Cała załoga stała w łzach Lecz kiedy dziadek fajkę zapalił Tytoń mu zaczął płuc zagrzać Dziadek coś nucił, tytoń się palił Marzył by wieki mógł mu trwać Parostatkiem piękny rejs Statkiem na parę. głośnych krzyków aż od rana tak śpiewnie dusza łuka uh! kąpielowy kostium Dobry wieczór jest już yy, wieczór późny lub wczesna noc oczywiście masa turystów klimat jest letni i yy, yy, to miejsce tutaj gdzie teraz siedzimy i nagrywamy te słowa, można było zobaczyć m.in. w filmie Vanilla Sky z Tomem Cruzem. W tej chwili no, tysiące ludzi z aparatami, z kamerami, w większości są to oczywiście turyści, olbrzymie billboardy, olbrzymie reklamy, które, które tutaj możemy zobaczyć, neony, no trzeba dodać, że recesja jest w stanie faktem i tutaj za mną olbrzymie rusztowania które świecą zieją pustką zostały gdzieś czytałem i teraz widzę to na własne oczy rusztowania są puste, nie ma tutaj olbrzymie rusztowania, naprawdę setki metrów kwadratowych bez reklam no ale nie, nie jest jeszcze tak źle, nie jest tragicznie. Jest to jedno, jeden z punktów, które, tu, no trzeba, trzeba zobaczyć i, i poczuć ten klimat. E... Guerra ma dużo racji. Zostanie przy tym. Stop, stop, czas minął.